50, I und an euch würde ich 50.000 Stück weitergeben sztuk bez VAT 0% und für diejenigen, wo ich euch eine Rechnung schreiben, wäre auch Uro za te na które dostalibyście VAT rachunek byłyby bez VATu ale diese 10000 Stück oder wie viel sag sind verkaufne produktam könnte ich mir vom Finanzamt in Deutschland die Mehrwertsteuer von Wasser oder die über Wasser abgeführt wurde wieder zurückholen. Je są te może jeżeli za te 10000 sztuk które wystawiłbym wam rachunek za te otrzymałbym zwrot VAT, który zapłaciłem do Basse. In diesem Fall würde es aber bleiben, dass ich für die 40.000 geschenkten Kalender 19% Mehrwertsteuer an Basse bezahlt habe. Ale za 40.000 sztuk, y które poszły by bez rachunku, zapłaciłbym 19% VATU. Ma okay. das? Okay. Można by to zmienić przez tak, że wykupujecie bezpośrednio w BASĘ I oczywiście przekazalibyśmy wam pieniądze I wtedy BASĘ wam to sprzedać z zerowym watem całość wenn ihr von diesen 50000 10000 verkauft schreibt ihr eine rechnung mit wertsteuer wenn es nicht 50000 je steht strädacie 10000 wtedy piszecie czy odprowadzacie VAT z od tego diese rechnung wird von eurem kunden bezahlt an euch dann tak kann doch może nasi klienci zapłacą ten wadmegob wir mit wir się accordieren i odprowadzimy go do urzędu skarbowego to ist lang verständlich dass die geblieb mit 40.000 ohne mehrwertsteuer bleiben weil niemand dafür eine Rechnung weitert. I tak jak mi to przedstawił y, księgowy mój y, czy jak ja to rozumiem, że te 40 zostaną bez watu bo nikt za to nie wystawi żadnego rachunku dalej czyli w Polsce. Ale das müsste ein Staberater in Polen final entscheiden wie das ist Ale musi wasz księgowy, rozsądzić albo powiedzieć jak to jest finalnie. In Rumunii mamy bisschen andere Situation. W Rumunii mamy trochę inną sytuację. Rumunia ist eine Organisation, die kein Mehrwertsteuer oder keine ja doch Mehrwertsteuer ist. Rumunia nie jest krajem uprawnionym do czyli chyba bez tego... To organizacja, czy to organizacja. Diese Organisation oder meinst du nur als als ganze Rumänien? Nein, die Organisation GBV Rumänia. Okay, chita or, chita Organisation, nee, oh, okay. nie, nie Organisation. Sie haben einen no, Anfang. Ta... wydawnictwo czy ta firma, no, Firma tak, jest... GBV Rum, Rumunia, tak to nazwijmy? No, no. Ja. Wir schicken ihnen Kalender, die wir bei Basse gedruckt haben und für die wir Mehrwertsteuer bezahlt haben. Czyli, w... Czyli wysyłamy im e, wszystkie kalendarze, które wydrukowaliśmy i w, od których myśmy w basę odprowadzili VAT. I dlatego oni nie muszą płacić żadnego VAT-u. Ale mogą sprzedawać kalendarze, ale sprzedają je bez VAT-u. I tam jest to zależne od tego, o jakich ilościach rozmawiamy i takich müssen Sie dann auch podatkowy. Dopiero gdy przekroczą pewien pułap, to wtedy są zobowiązani do płatności VAT-u. Insofern vergleichbar Z tego względu nie jest to porównywalne z waszą sytuacją. Wydaje się, to co powiedział Noach to dokładnie pasuje do sytuacji naszej w sumie. scheint uh uns -huh. so, genau an Bo dotychczas te kalendarze, które darowane były przez GBV dla Polski, które nie były sprzedawane den bisher alle kalender die wir von gvv geschenkt bekommen haben One były darowane tej organizacji religijnej nie czyli z Sie. z stowarzyszeniu zwołden an die sozusagen religiöses äh oder tera öffentlicht ta organizacja nie ma watu und diese unsere diese diese organisation als religiöses verein Wir, sind kein Mehrwertsteuer. Bezahlen, wir bezahlen kein Mehrwertsteuer. Myśmy otrzymywali tylko na WZ, na Dowodzie z GBV, Dowód Wysyłki i po prostu rozdawaliśmy. Also, wir haben das uh, nur mit einem Lieferschein bekommen und wir haben das einfach so verteilt. Eee, nigdzie eee nie było rachunków, ani od GBV, ani my nie wystawialiśmy. Bo jaam keine Rechnung von GBV bekommen und wir haben auch nicht weiter etwas jemand anderen eine Rechnung geschrieben. I das praktycznie tak rozumie dokładnie to co GBV rumania. I ta und diese sytuacja jest genau so, was ihr mit Rumaniien merkt macht. macht jeżeli chodzi o fundację my mamy my mamy NIP mamy mamy ten, ten identyfikację podatkową wenn es um die stiftung geht wir haben diese umsatzsteuernummer teraz jeżeli chodzi o te powiedzmy 10 czy tysięcy kalendarzy które będziemy sprzedawać wenn es um diese 10000 kalender dass wir die wir verkaufen wollen wenn es um diese Kalzinza 1000 Stück geht doch für nie ma różnicy czy to z naszego punktu czy my kupimy od base czy czy od GBV w obu przypadkach dostajemy 0 VAT denn spielt für uns keine rolle ob wir das von GBV oder Base kaufen wir bekommen sowieso null VAT e, oder null Mehrwertsteuer i do tego musimy doliczyć VAT po prostu rozliczyć go u nas. Nie? Ja, und das ist klar, dass, wenn wir das kaufen dann wir bekommen Mehrwertsteuer von dem Kunden und wir werden das weiterhin zu dem ä, Finanzamt, die diese Mehrwertsteuer zahlen. Jedyna, jedyna różnica, którą my otrzymaliśmy do tej pory jako opinie od tej naszej, oni to nazywają. Doradca, nie? Sztoyer, no. hmm. e, to jedyna różnica jest taka, że w momencie, gdybyśmy e, kupili, kupili, mówię, lub też dostali jako, jako podatnik, czyli jako fundacja, nie ma różnicy według niej. E, gdy, gdybyśmy dostali lub też kupili od to, to w każdym przypadku i jak sprzedajemy i jak rozdajemy według niej musimy odprowadzić VAT. Also unsere Steuerberaterin meint, egal ob wir etwas bekommen oder ob wir was kaufen, wenn wir dieses verteilen wollen, müssen wir Mehrwertsteuer davon bezahlen. W przypadku fundacji. Dlatego, że GBV otrzymałoby z, z zwrot tego podatku. Taka jest y, argumentacja, nie? Czyli argumentacja jest, że y, gdybyśmy bo teraz nie <gryny> Ponieważ GBV kupując od Basse Aha, okay. otrzymuje z, zwrot tego podatku, to my go musimy u nas odprowadzić, niezależnie czy sprzedajemy okay. to albo rozdajemy. Ażo co? GbV BV kaufen und uh, du machst uns eine Rechnung mit 0 Watt für diese 50000 Stück oder 40000 dann du bekommst mehr Wertsteuer zurück und wir müssen das in Polen bezahlen. Aber wir verstehen, że możliwe właściwie tylko tym punktem tutaj mamy wątpliwość. Więc to musimy rzeczywiście rozeznać. jeszcze raz przedykutować. A die einzige Zweifel oder das, zwei, dass, dass die, dieser Zweifel ist, wie du gesagt hast, wenn wir keine Rechnung weiterschreiben, sondern das verteilen, diese 40.000 Stück, ob wir davon ein, eine Mehrwertsteuer bezahlen müssen. Wenn ich euch 40.000 Kalender liefere, dann kann ich keine Mehrwertsteuer zurückbekommen, weil ich äh, keine, wie soll ich sagen? Soll ich keine Rechnung an euch schreiben? Mhm. Ja, ja, genau, genau. <lacht> ich habe es andersrum auch. Oh, ich kaufe in Tschechien bei Alpha Print oder in Polen bei Grafico, einer, einer Druckerei, geringfügige Mengen an Bücher. Und die Rechnung bekomme ich netto. Mir ist nicht bekannt, dass ich für diese Bücher Mehrwertsteuer bezahle, solange ich sie nicht verkaufe. Znaczy, Mam taką sytuację w tej chwili, że kupuję coś w Czechach, i zarówno w, drukar w Czechach jak i w Polsce, od, pewnej, od, od dwóch drukarni. I um, kupuję oczywiście w cenach netto. I do tej pory nie zapłaciłem jeszcze ani razu VAT-u od tych książek do momentu, aż ich nie sprzedałem. Jak sprzedałem, ja jasne odprowadzam VAT, do momentu, gdy ich nie sprzedałem, nie zapłaciłem VAT-u. Okay ich bin auch eine organisation eine organisation mit mehrwertsteuer absetzberechtigt i też jestem można powiedzieć firmą albo organizacją która jest vatowcem ähm ich habe am mittwoch übermorgen einen termin mit meinem steuerberater um das noch mal von ihm zu verstehen i w środę najprawdopodobniej teraz w środę za dwa dni mam jeszcze jedno spotkanie z moim tym księgowym jeszcze raz to chcemy dokładnie omówić Weil Gerhard sagt mir, mein, mein Finanzmann sagt mir, ich bin auch kein Experte in Steuern. Ich bin Buchhalter, ja? Mhm. Mm ten mój księgowy powiedział mi, ja, ja też nie jestem doradcą podatkowym, ja jestem księgowym po prostu. Czyli ten Gerhard, który jest z GBV. Tak, tak. Dann wäre noch mal eine Frage. Wenn das so ist, dann müssen wir das so hinnehmen? Jeszcze. I jeszcze jedna, teraz kolejna rzecz. Jeśli by to tak było i nie, nie zmieniłoby się, to. Könnte man es dann nicht. Trotzdem so machen, dass wir die kalender über den alten. Ja. Ja, genau. Wie bisher. Koszt. No a genau. Czy moglibyśmy tak to zrobić, jak do tej pory był? Boże, dostalibyście kalendarze na. Stowarzyszenie, które nie jest wartowcem. Tak, tak, tak. Myśmy tak rozmawiali nawet. Wir haben uns solche Gedanken gemacht, dass wir das machen. Aber ich möchte noch dazu noch etwas sagen, weil ich kaufe auch einige Waren aus Italien. Ja kupuję parę towarów we Włoszech też? das ist die sama sytuacja. Solange ich, es, ich es, diese Waren nicht verkaufe. Ich tak, w wzią... ogóle jak nie sprzedam tych towarów? Ich habe auch keine Mehrwertsteuer bezahlt. Nun die, und, das, unterschied Zabat. das Unterschied ist, dass ich das nicht verteile, sondern ich habe das auf, ein, auf meinem Lager und das äh, liegt schon ma manches liegt schon über ein Jahr oder zwei Jahre, aber das ist nicht verkauft und keine Mehrwertsteuer bezahlt. Jak na rok, nawet dwa, i to nie jest sprzedawane, i nie muszę płacić od tego. Wad. Ich ich vermute so, um, wenn ich zum Beispiel die Firma zumache, dann tak muss insgesamt ich mein magazin irgendwie klären? To muszę zamknąć też magazyn czy wyjaśnić? I jeśli bym zamknął magazyn, się okaże, że te towary jednak już nie mam i ja je sprzedałem. Dann kann es sein, dass ich doch Mehrwertsteuer von allen Rechnungen dann bezahlen muss? Äh, to wtedy an. może się okazać, że będę musiał zapłacić ten VAT. Oczywiście od tych Towarów, których już nie mam. i sprzedałem okay. Aber bei mir ist das nicht so. Mm. U mnie natomiast tak nie ma was. Ich, ich, ich meine, dass das europäisches Recht sein muss und deswegen auch in Polen gelten muss. Ja, kann sein, kann sein. Also, dass, dass ich vermute. Ja. Denn ich, ich habe nur einen Lieferschein über die. Produkty. Mm. Keine mm. bo nie, no tak naprawdę to jest europejskie prawo i to musi być wszędzie tak samo, bo tak. mam tylko ten... E... Zetkę. Zetkę. Zetkę mam. Mm. Das einzige problem, was ich habe, ist, dass mir das Finanzamt sagen könnte, du verkaufst die schwarz. Jedynym, A... problem, jedynym problemem, który mogę mieć, to, to jest taki, że Urząd Skarbowy powie, że sprzedajesz to na czarno. Aber dafür habe ich eine Satzung, die zeigt, dass ich 90% meiner Produkte gerade verschenke, weil es christliche Glaubensförderungen betrifft. Ja? Mam takie Ustanowienie, takie Przepisy, um sie gestworzone. Sodass ich nie diesen Vorwurf hatte oder eine Kontrolle von, mm. von den die gesagt haben: mein Freund, du hast hier 100.000 Kalender gekauft und nur für 10.000 Rechnungen geschrieben. Wo sind die Mehrwertsteuer? Sag tak mal, diese Satzung, das ist intern vom GBV irgendwie im Statut oder sowas eingeschrieben? Genau, das ist eine Satzung. Die, die Satzungszweck der Organisation. Ziel der Organisation. Czyli tu jest ten plus, jak gdyby w porównaniu do mojej firmy, że on ma w swoim statucie to zapisane, że większość jest, jego celem jest ewangelizowanie i większość jest i tak rozdawana i to jest jakby cel statutowy. Das in Deutschland jest das bydzig genannt, czyli ogólno y, społeczno.. Y, to jest to całka pożytku. Pożytku, po, pożytku publicznego. Tak. Mm -hmm. das Ziel der ist nicht geld co verdienen, zone is die förderung des Tak. Mhm. Czyli celem organizacji nie jest zarabianie kasy, tylko tak. jest żywienie tak. wiary chrześcijańskiej. Tak jest. No ale Aby czy to OPP czy też każda fundacja tak ma? W Niemczech Nie, No generalnie u nas wydaje mi się, że też w statucie mamy zapisane, że przez rozdawanie tak, tak było w statucie OPP u nas to jest taka organizacja, która może przyjmować te 1% podatku nie, ja to nie podatku, mówię o tym, że musimy być OPP Myś mi się wydaje, że jeśli mamy w statucie to zapisane to jest tak jak u Johannesa, też ma zapisane w statucie Tak, tak, tak, tak bo on chyba nie jest OPP nie ale to niczego nie zmienia u nas myślisz? Właśnie czegoś do tego dąży, że zmienia. Tak no jeśli jest zapisane w statucie, powinno zmieniać, jeśli to jest model działania organizacji. No, ale do czego, do czego my, to że jesteśmy fundacją, to daje nam to, że nie odprowadzamy podatku dochodowego, ponieważ nie generujemy zysku. Tak jest, taka jest... Założenie... Tak, założenia. Że mogą, możesz, możesz ty wpłacić, sobie, wpłacić darowiznę na fundację i możesz to sobie odliczyć od podatku dowodowego. To są jakby zalety fundacji. Może, może być tak jak mówisz Piotr, że ten nasz Urząd Skarbowy będzie bardziej okrutny niż niemiecki. Restrykcyjny, tak. I, i powiedzą, że nie interesuje nas to, że rozdaliście VAT, trzeba zapłacić mimo tego, że rozdaliście, jak was stać było na rozdanie, to innowad was być. Ale ja wam, y, może podsumujmy, bo ja tak mi się rysuję, rysuję te opcje, y, które dzisiaj mamy, to podsumujmy tak, popatrzcie, mamy, możemy to tłumaczyć też jeżeli... Mamy... Ja wolę, co za mym Mamy 40 tysięcy, które y, około, ja mówię y, grube cyfry, 40 tysięcy, które idą u nas do rozdania darmo i... Przejęlibyśmy to jako stowarzyszenie, czyli jako ta organizacja religijna, rozdajemy to tylko w analizie kosztów. No teraz musimy przejść do analizy kosztów. Musimy uwzględnić, że Johannes nie odzyska tutaj 19% VAT-u, ma po prostu koszt brutto. Nie? To jest ja ja opcja pierwsza. Also, wenn wir so rein rechnen jetzt, wenn wir über 40.000 Stück reden, dann musst du davon die Mehrwert, also Mehrwertsteuer bezahlen und das bekommst du nicht zurück. Also dein Preis, das ist 1,09 plus 19 10 Und wollen wir überhaupt über diese Kosten reden oder... Weil... Oder ist er Bo, bo, Alternativo. Jest to, że my to drukujemy u nas i również musimy zapłacić VAT do, do drukarni, i też nasz, nasz koszt będzie brutto. Więc, więc tu mamy 19% VAT-u, a tu 23%. Mówię tylko o tych, które rozdajemy. Tak. Alternatywą jest, że w Polsce też drukujemy, musimy też Mehrwertsteuer bezahlen, płacić. also 23% w Polsce. Różnicą jest tylko to, że u nas cena netto jest tańsza niż w Niemczech. Tak, i inna cena bazowa. bazowa. Musimy porównać. Nie? Und wir können jetzt, wenn wir vergleichen, dann netto Preis w Polen wird niedriger sein als in Deutschland oder in BWV oder Masse. Und wollen wir das überhaupt so betrachten oder nicht? Das, das tutaj mamy tutaj krótko. Ja będę się w stanie über die Brutto-Preise redenować, äh, äh, czy może być to sygnał, że w Polsce jest to billiger, czy nie billiger, jak w Polsce, w Polsce jest czy też Jeżeli chodzi teraz o e, kalendarz, czyli te 10 tysięcy, które sprzedajemy, to e, wydaje mi się, że e, porównujemy też. Blecz to tutaj, lecz to tutaj, bo i tu, i tu odzyskujemy WAP. Odzyskuje się WAP, tak. Also eigentlich können możemy über die, die ganze Summe reden, da, weil wir alles sowieso mit Mehrwertsteuer irgendwie berechnen müssen. Ehm, o, odnośnie 10.000. Ja, wenn es um die 10.000. To jest egal, ob wir das hier oder da kaufen, weil sowieso Mehrwertsteuer berechnet sein muss. Ja, Możemy to podsumować tak, że my jeszcze raz äh, przedyskutuję to ja z äh, tą naszą. Äh, nazywajmy ją doradczynią, bo oni tak nazywają, żeby być pewnym co odnośnie tego papieru przy okazji rozdawania, ale generalnie to musimy sobie usiąść no i was jeszcze przy tych założeniach, to co potwierdził Johannes, po prostu porównanie zrobić, czy to odnośnie celu. Tak, co wie wienno, małmi tu tyle wizeruchaj, buch, Äh, um es ähm, definitiv klar zu haben, Und, äh, aber wir können äh, jetzt reden einfach, äh, was machen wir oder welche, welche, mh, ja, welche Richtung gehen wir in dem Sinn. Also zum einen würde ich gerne noch mal bitten, wirklich mit einem Experten zu sprechen. Er hatte letztes Mal gesagt, dass diese Aussage nicht sicher ist ostatni raz, jak rozmawialiśmy w piątek, to czwartek, to mówiliście, że ona też nie była tego pewna, więc prosiłbym, żebyście z nią tak, konkretnie tak. porozmawiali. To Das zweite ist, ich würde gern noch mal bitten, ob ihr nicht prüfen könnt, ob der Weg ohne Mehrwertsteuer über den alten Verein möglich ist. Oder wollt ihr das jetzt schon ausschließen? Absolut nicht. Ganz im Gegenteil, wir wollen Aber, aber dann bezahlst du Mehrwertsteuer, ne? Also, wenn ich das vergleiche, ich habe, wenn ich 40.000, sagen wir mal die 10.000 außen vor, ja. wenn ich 40.000 vergleiche mit Mehrwertsteuer, 23% zu in Polen gedruckt mit 94 Cent Stückpreis oder bei Wasser mit 1,09 Euro und 19%, dann wären das etwa 5.600 Euro teurer. Wo? Bei Basse. Bei Basse. Bei Basse. Ale unter dem Strich, wenn ich diese 40.000 bei Basse drucke, spare ich 5.000 50 Euro auf der Gesamtsumme der Kalender. Sodass das für mich ein Nullsummenspiel wäre. Genau. Hmm. Für mich ist das czy... jetzt nicht entscheidend. Oh, oh, Johannes, warte, warte. Grzegorz, zrozumiałeś czy nie? Nic. Nie bardzo. Nic. No to y, final jest taki. Jeśli Johannes porówna naszą cenę, którą mieliśmy w Arce, i dołoży do niej 23% VAT i porówna to z ceną w Basse plus 19% VAT w Polsce wychodzi 5600 euro taniej niż w Niemczech. Mhm. Natomiast jeśli teraz dołoży tą naszą pulę i wydrukuje w Niemczech to zaoszczędzi 5000 euro, czyli dla niego, i... dla niego się to wyrównuje i wychodzi na zero, czyli tu jest tu 5600 dopada tu 5000 jak weźmie nasz druk, to zyskuje, czyli dla niego rachunek finalny zero. Czy drukuje w Polsce, czy drukuje w Basę, jest na to samo. Dazu kommt, dass ihr gesagt habt, wenn ich mich recht erinnere, dass ihr vielleicht bis zu 15.000 Kalender verkaufen könnt. Do tego może dojść ta sytuacja, że być może, mówiliście, będziecie w stanie sprzedać 15 tysięcy Kalendarzy. Das jest jeder mehr verkaufte Kalender verschiebt das Verhältnis, dass wir doch das äh, positiven Gewinn haben, ja? Und jeder verwendet Kalender von über 10.000 hat diese Schale auf meine Seite, also auf Druck in Niemczech. Unter gewinne ich nichts, aber ähm, ihr könnt das frei entscheiden. Wenn ihr sagt, es bleibt dabei oder das Risiko ist nur zu groß, dass wir hinterher 8.000 Steuern, 8.000 Euro Steuern zahlen müsst, dann würde ich einen anderen Weg vorschlagen więc jeśli hmm. jeśli żebyście to po prostu e, sami rozsądzili e, jeśli ne dann haben wir kein risiko wenn wir das bei basse oder bei dir drucken dann schenkst du das uns für dieses verein und ist eigentlich kein risiko dass wir etwas bezahlen müssten ja ja mówię że gdyby takie ryzyko miało tak, wystąpić no ale ani żadnie jak, jak dostaniemy to jako dar na słowa nie ma takiego ryzyka więc po co to rozmytywać Wir haben jetzt ein Risiko, dass wir nicht wissen, wie die Steuerbehörden in einem Jahr euren Abschluss bewerten. Ja, aber wenn du Mehrwertsteuer in Deutschland bezahlst und uns das verschenkst, gibt es kein Risiko, dass wir irgendwie Steuer bezahlen müssen. Ja, aber ich will natürlich unterm Strich nicht mehr zahlen als heute. Ja. Das ist klar. Heute zahlen wir 30.000 Euro. Ich möchte unterm Strich durch diese Aktion natürlich nicht... Äh, ähm, Naja, bezahlen. 40.000 Zahlen, 40 Zahlen ja? Ja. ja? Ja. Ja, ja, ja, Meine Idee war nur noch, dass ihr das auch mal mitnehmt. Ähm, man könnte sowas auch mal testen. Zum Beispiel mit den Buchkalendern. Wenn wir sagen, wir lassen Kolle dieses Jahr noch in Polen. Gucken uns die Situation mit der neuen Stiftung bei euch erstmal ein Jahr an. Und wir testen die Frage der, der Mehrwertsteuer mit dem Buchkalender. Mhm, mh to jak mówiłem, my jak to hajbistem Johannes proponuje na przykład, może, moglibyśmy pójść tą drogą, że e, przetestujemy to na podstawie kalendarzy książkowych, że druk zostawimy jeszcze w Polsce, ale zróbmy ale... próbę z kalendarzami książkowymi, jak z tym Watem to wyjdzie, i wtedy będziemy mieli tą pewność, co do. Czy będzie, no będziemy mieli pewność co do tych ilości, większej kwoty, bo tutaj książkowych. Mówimy o kwocie 4000 Sztuk, jest to niska kwota. Nawet jeśli by przyszło nam wad zapłacić, to jest to 2-3000 Wad, a nie 40. Denn jest es auch nicht gut, wenn wir jetzt wechseln, Format, Größe und so weiter und Qualität, und in einem Jahr sagen, nee, das ist uns doch zu teuer, das kostet uns 8000 Euro mehr. Und dann wechseln wir wieder zurück. Das ist für euch nicht gut und für den Kunden ganz schlecht. Bo też nie będzie to dobre, jeśli w tym roku zmienimy format i tak dalej, i e, zmienimy ten format, i za rok stwierdzimy, że jednak jest za drogo i będziemy chcieli wrócić do formatu. Nie możemy robić czegoś takiego na rynku, że z tym formatem w tym roku dajemy większy format, za rok wracamy do małego formatu. Mhm. Ja no ale ja tutaj myślę, mamy. No dobra, dobrze, piosenie. Ja myślę tak. Johannes powiedział, że w środę będzie jeszcze z tym ekspertem rozmawiał. My też, ja postaram się albo jutro, albo pojutrze nawet może pojechać tam porozmawiać, te wszystkie przypadki, różne opcje przeskutować, odnotować i opiszę to. I my mamy określony budżet. Ja sobie podliczyłem weekend tak naprawdę przy opcji druków GBV i tej ilości, które powiedzieliśmy na godzinie braterskiej, to Czekaj, nas... Czekaj, also, wir werden auch morgen oder übermorgen mit unserer Steuerberaterin reden und, und, und die, die äh, verschiedenen Möglichkeiten mit ihr zu klären. Und wir haben das, Peter hat das auch jetzt am Wochenende äh, alles berechnet, alles mit Mehrwertsteuer, ohne Mehrwertsteuer. Und? Eschło mi tak, że jeżeli my zamówilibyśmy ilości w GBV, które, które powiedzieliśmy sobie na godzinie braterskiej, to mi wyszło kwotaż 10 tysięcy euro. Czyli, czyli my też musimy teraz usiąść sobie i w kwestii budżetu, nie? że no, dobra, tutaj mamy 30 tysięcy GBV, coś mamy u nas, musimy to podliczyć. Także, także ja myślę, że po tych konsultacjach Johannesa na, na, na, naszych po prostu musimy sobie tę opcja 1, opcja 2 przedyskutować za i przeciw i jeszcze na koniec tygodnia takie ostateczne podsumowanie i decyzję zrobić nie? Ja wiemyśmy auch unser budget sozusagen rechnen, wie viel kostet wird das kost, alles kosten? I so wie du gesagt hast, du willst nicht mehr am Ende als 30000 euro oder nicht mehr als 30000 euro geben dann müssen wir auch berechnen, was wird uns das kosten am Ende. Und wir müssen auch entscheiden, ob wir diese 50.000, ob wir das schaffen oder schaffen wir das nicht mit Mehrwertsteuer. Weil bis jetzt haben wir eigentlich mit alles über Netto, Netto geredet und wir haben gehofft, es scha wir schaffen es ohne Mehrwertsteuer. Ja? Das, sah, das sah sehr gut aus, wenn es finanziell geht und so weiter. Aber jetzt, wenn wir diese 23% zusätzlich rechnen, Dann sieht das leider nie so gut aus. Ja? Ja. Genau. Czy, czy możliwość jest, że jeszcze raz, nie, nie wiem, Weekend albo Piątek, albo jak tam pasuje komu, aby e, e, już takie podsumowanie i decyzje podjęli? Ist es für dich möglich, dass wir am Wochenende vielleicht noch einmal uns treffen und jetzt definitiv e, wir alles besprechen und definitiv entscheiden, hier oder so? E, also, ja. Bo, du, du hast gesagt, du kannst am Donnerstagabend, so 21 oder so, ja? Du, ja, äh, diese Woche nicht, aber ich kann Freitag oder Samstag oder Sonntagabend, diese Woche kann ich. Ja, das wäre am besten, so äh, am Samstag oder am Sonntag am Abend, dass wir uns treffen, dann ja. haben wir die ganze Woche Zeit, um es zu entscheiden. Mhm. Johannes, ja. ja. w, w, w tym tygodniu, w czwartego nie pasuje, ale piątek, sofota lub niedziela, wieczorem. Mógłby i chyba dla nas też by to było tak najlepiej w niedzielę, czy tam kiedyś, w dniu, żebyśmy faktycznie takie definitywne podsumowanie zrobili. Obliczenia musimy, Excela, no i po prostu opcja 1, opcja 2, opcja 3, opcja 4. E, jeśli zrobimy tego Excela, wypadałoby go wcześniej zrobić i wysłać do Johannes'a, Do mi Wir machen ein Excel sheet mit diesen Preisen und wir schicken es zu dir, dass wir dann am wir werden das noch entscheiden am Samstag oder Sonntag noch einmal darüber sprechen. Ja. Das ist gut. Czyli może może nam Johannes, gdyby ten śródowe spotkanie z doradcą jakieś nowe informacje dały, czy on może nam to krótko opisać? Wenn du am Mittwoch mit dem Steuerberater reden wirst. Was Neues da kommt, irgendein etwas Neues, kannst du uns kurz schreiben darüber? Ja. ja oder, wenn gut. du nicht schreiben möchtest, dann ich werde dich anrufen oder du mich und dann äh, wir werden uns dann zurechtkommen, ja? Sehr gut. Sehr okay. gut, dann machen wir das. Prima. Es muss die beste Lösung gefunden werden. Ja, auf jeden Fall. Musimy w każdym razie znaleźć najlepsze rozwiązanie dla nas wszystkich. Bardziej. Nie, nie tak. się bardziej? Nic. Wyciszę. Teraz, teraz, teraz. Ja, tak, teraz tak. ja mam tylko jedno takie pytanko, bo tak zaraz to przetłumaczymy jeszcze Johannesowi. Czy faktycznie istnieje ryzyko opłaty, konieczności opłaty tego VAT-u, gdybyśmy to wzięli po staremu na stowarzyszenie? Jest taka ewentualność nie. możliwa? Według mnie nie. Na stowarzyszenie Nas nie. nie. To jest związek religijny, mamy no. takie możliwości. Natomiast jako fundacja wydaje mi się, że jest ryzyko. Pewne. Że jest, no ale gdybyśmy to brali na stowarzyszenie, to jesteśmy czyści. No tak do tej pory robiliśmy zawsze. my tak, ale Johannes ten VAT płaci. Oszap... No, tak. Wad... tak, więc musimy w tej właśnie kalkulacji to uwzględnić. Po hmm. Hmm. Bo Johannesa VAT jest o 4 punkty procentowe niższy. Być może to też daje pewne punkty, tak. Johannes, ich habe nur gefragt, ob, ob wir ein Risiko oder, oder diese Möglichkeit besteht, dass wenn wir auf alte Vereine die Kalender von dir nehmen, wirklich dann Mehrwertsteuer bezahlen müssen. Aber dieses Risiko in Polen, soweit ich verstehe, besteht nicht. Nur es geht um dich jetzt, ob du dann in Deutschland bezahlen musst. Ja? Aber du musst bezahlen 19% Mehrwertsteuer. Wenn du uns schickst auf alte Verein? Dann ja. Es ging Und ist das nur, günstig für dich? Ich kann, ich kann nur kostenlos schicken, wenn ich an einen Kunden liefere, der eine Umsatzsteueridentifikationsnummer hat. Mhm. Das hat der alte Verein nicht. Ja. Der Verein nicht. So, das heißt, ich müsste in dem Fall, wenn ich bestelle, Mehrwertsteuer bezahlen. Mhm. auch da wäre nur der Weg ich kann euch das Geld geben und ihr kauft als Verein mhm. Mhm. aber dann ja, ist, ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Quatsch Quatsch als, als Verein, Verein kann ich euch auch nicht liefern. ja dann müssten wir sowieso mit Mehrwertsteuer bezahlen ja. nee, können wir nicht naja, das geht gar nicht ihr müsstet auch mit Mehrwertsteuer bezahlen weil ihr keine Umsatzsteuer habt ja genau, genau. beim BASSE müssten wir o teraz ja mam, to jeszcze jeden pomysł, jakbyśmy jako Związek Wyznaniowy kupili w Basę, ale tak czy owak musimy wtedy brutto zapłacić w bo nie mamy VAT-u i musimy ten vat tak, kupić. Tak. Ja, das, das stimmt. Also, die einzige Möglichkeit, also der Wechselkurs ist im Moment auch so nicht gut, wenn in Deutschland zu kaufen. Ja? Euro ist leider ziemlich teuer, und das, das ist auch ein Minus für jetzige Berechnungen. Ja? Nie nie, co was später wird, aber wenn wir das heute annehmen, leider ist das ein paar Prozent teurer in Deutschland zu als, als sonst, ja. Mówię też, że w tej chwili niestety euro jest dosyć drogie i te zakupy w Niemczech, no niestety, ale są nieopłacalne, bo euro kosztuje ile kosztuje i jakby to euro kosztowało tyle co tam rok temu jeszcze, no to byłoby to bardziej opłacalne. Przy obecnym kursie wymiany walut, no niestety jest no w Niemczech średnio... Ja myślę... I, ja myślę, to jest na tyle skomplikowane, że my musimy naprawdę wziąć sobie to rozpisać w Excelu, policzyć każdą opcję i, i po prostu podsumować i no, sobie wyślemy e, e, po prostu wyniki tego no i tyle. Also auf jeden Fall, wir werden das alles berechnen und dir schicken und wenn du am Mittwoch was Neues weißt, dann um, sag uns bitte Bescheid und wir werden dann Genau. Also die einzige Option bleibt, dass die Kalender, die ihr kostenlos verteilt, auch ohne Mehrwertsteuer im Ausland eingekauft werden können. Wenn das nicht möglich ist, dann gibt es keinen Vorteil für euch, bei in Deutschland zu kaufen. Ja, naja. Aber diese 40.000 Johannes bekommen wir ja sowieso verschenkt ja, von dir. Also, also ohne... ohne nie ma znaczenia, Marcin. Nie. Nie. Jedynym, tak jak Johannes mówi, jedynym. Yy, yy, jedynym yy, jak to się mówi U, Przywilejem. Jedynym przywilejem zakupu jest to, żebyśmy kupili to w cenie netto w Niemczech i nie zapłacili tego VAT-u. To jest jedyny przywilej zakupu w Niemczech. Nie płacenie VAT. Bo w Polsce tak działać w każdym przypadku VAT musimy zapłacić. A hmm. jeśli udało się udało nie zapłacić VATU w Niemczech to jest jedyna możliwość. Johannes, aber wenn du schickst uns jetzt die Buchkalender, ja? In vergangenen Jahren, für das alte Verein, musst du dann VAT davon bezahlen, ja? Ja. Ja, nur beim Buchkalender sind das nur 7%. Ja, ich weiß, ich weiß. Es geht mir nicht um die Höhe, sondern um die Tatsache. Marcin, u nas, jeżeli my kupujemy, my w dużej części kalendarze książkowe kupujemy. Więc no. mamy NIP wtedy. Więc my kupujemy netto, doliczamy 5% VAT-u i sprzedajemy to. Lub też, lub też to, co rozdajemy, to jest niższy VAT u niego. On nam to daruje, nie odzyskuje tych 7% VAT-u, oni mają wyższe niż u nas. Da wir haben Also, Johannes, die einzige Möglichkeit ist, die Kolle-Kalender als Buchkalender zu drucken, dann haben wir 5 oder 7% Mehrwertsteuer an der zu hängen. Es, es, ihr seid außergewöhnlich mit dem Verhältnis 90% Abreiß oder Kolle und 10% Buch. Und kein anderes Land. Wie, wie kommt das? U nas różnica jest jeszcze większa: 23 i 5. 23 Abreis i 5 Buch. Nie, od Ja, mengencji. 50.000 Abreis i 3000 buch. U nas. Czyli mamy kolor, Jesteśmy eventem, bo u nas 50 000 kalendarzy zrywanych, a tylko 3 czy 4 tysiące książkowych. A, Ale... da ja moglibyśmy dwa razy Czyli za jeden zrywany byśmy mogli dwa książkowe mieć. Wir haben seit vielen, vielen Jahren in Portugal den Mixte-Kalender äh, vertrieben. Mixte ist der Block mit einem club der sehr klein ist. Kennt ihr den? Nein. Nein. Das ist ein kalender den man aufhängen kann, wo aber die Rückwand mit eingeschlagen wird. Der ist dreimal so teuer wie ein Buchkalender. Okay. Du verstehst, <lacht> das so, ist? ich Dann haben wir in, in uh, Portugal mit RW das umgestellt. Und wir haben die Auflage von 5.000 Mixte Kalender auf 15.000 Buchkalender umgestellt. Das ist ein Preis. Doppelte <lacht> Menge, <lacht> Oni w Portugalii, w Portugalii nie wiem jaki to kalendarz, ale był jakiś kalendarz, który jest stawiony, odjeżdżany czy coś w tym stylu. I on był trzy razy tak drogi, jak trzy razy droższy od książkowego. I po prostu zmienili i przestali tam tego drukować. Jak gdyby przeszli na ten książkowy i za tą samą cenę tego, bo tam jest widoczny taki standard tego kalendarza, mm. za tą cenę wydrukowali trzy razy tyle książkowych. książkowych. Dies ist das in Deutschland oder woanders wird die Buchkalender -Kal -Buch Buchkalender wird mehr geliebt oder gefragt oder Ich kann dir sagen nicht drucke 400.000 Buchkalender okay. und weniger als 100.000 abseits. Hmm. Te die u niego wygląda jak drukuję ponad 400.000 kalendarzy szkolnego a nie całe 100.000 zrywanych. <grymne> Czyli jest 4 do 1, a u nas jest. Polska jest, jest ewenementem. 9 do 10 do 1. Bracia, mogę jedną rzecz, bo ja na 18 mamy godzinę braterską. I, i jeżeli pozwolicie, to ja się pożegnam, dobra? A zo, Peter jest. Brrr, szczur, umachcy inu, on Możecie rozmawiać sobie, ale ja muszę, muszę kończyć. Dobra, trzeci. Nie zacznijmy mówić. Sam ja? Äh also da ok? W albo niedziela, nie? Musi no się zgadamy i wpisamy. Dobra, okej. Okay. Good Nacht. Guten Nacht. dobro mi tak, taką, wiesz, wygadaną, treściwą godzinę w ci Okej, danke. Danke. Tschüss. Nie Ja, danke. Danke Kompliziert, mein Bruder, ne? Das ist kein <lacht> Problem. Ich liebe das. Ja, ja. Ich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich dachte, dass die, die beste Möglichkeit, wie wir letztes Mal gesprochen haben, ist die, dass wir verschenkt bekommen, ja, und keine sozusagen, sozusagen Unterlagen haben, nur auf alte Verein. Du bezahlst in Deutschland, wart und ist okay. Ich dachte so. Ja, ja, ja. Rozumiesz Grzesio, że ja myślałem, że dostajemy na, na stowarzyszenie bez kosztów żadnych, czyli bez żadnych, żadnej sprzedaży, bez faktury, dostajemy bezpłatnie, on tylko to załatwia w Niemczech od, od prowadzenia z VAT i to jest najlepsze rozwiązanie, a mhm. u nas nie ma żadnych już przerzutów y, faktur, VAT-u i tak dalej. No i jeszcze od, odpada y, obrót y, walutami, tak, bo ryzyko kursowe ciągle śmiga. No. Oczywiście te sprzedaż to bierzemy od Johanesa, wiadomo te 10, tam 12 to na fakturę wiadomo bierzemy, no i wtedy sprzedajemy, ok. ale te 30 powiedzmy 5 tysięcy bierzemy normalnie bez żadnych okay, faktur, ale... jako darowizna. Słuchajcie, ale finalnie i tak musimy wszystko policzyć i dać tą tabelkę i nie ma co przedłużać, mm. nie ma co gadać, nie? Ja nie wiem, ja bym no. proponuje, żeby Johannesa zwolnić, a jeszcze dwa zdania między sobą zamienimy, żeby... Dobra, dobra. Johannes, ist alles klar für uns. Also wir möchten dich sozusagen entlassen, aber verabschieden. Aber aber nein, nein, du musst nicht weglaufen sch schnell, aber wir möchten zusammen schließen natürlich. Aber wir müssen noch untereinander noch sprechen. Gerne. Aber, aber ganz gerne, wir wollen fortsetzen mit dir am Samstag oder so. Tag, ja, und Sehr gut. Weißt du, das Schöne hier ist, es gibt keine persönlichen... Spannungen. Das ja. ist ein sachliches, fachliches Thema, wo wir ganz ohne Emotionen drüber sprechen können und ja, ja. alle für euch und für uns die beste Lösung finden müssen. Und ja. das, ist, das ist doch gut. Ja, okay, dann vielen Dank für dein, äh, dein äh, Dasein. Anteil. Anteil. Und wir werden uns, äh, ich hoffe, am Mittwoch sagst du uns was Gutes. Gute ich meld mich. Meldę się jeden Fall okay. i Ja, ok. Gut. Johannes. Ja. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. To jak jesteśmy już sami, to yy, wygląda na to, bo pewnie tam się za dużo nie zmieni, ale wygląda na to, że ten VAT tak czy owak trzeba będzie zapłacić czy tu, czy tam. I w tym momencie ta jego oferta, jak sam przyznał, jest nieciekawa, bo nie chce wydać więcej niż 30 tysięcy euro. I te 30 tysięcy euro to jest na również VAT. To jest kwota, właściwie sobie uświadomiłem już brutto, tak? Tak, tak. No właśnie. I w tym momencie się to inaczej wszystko robi. Natomiast co do tych naszych druków, mimo wszystko ja bym się zastanowił, czy wchodzić w tą Arkę, czy nie iść z tą drukarnią wrocławską. No bo zobacz, to znowu jeśli rozmawiamy o kosztach i jeśli Johannes powie to drukujcie w Polsce, tak. to sorry, ale jeśli to, jest, jeśli to jest argument, że będziemy mieli taniej, to znając ceny wrocowskiej drukarni, my wydrukujemy w arce, no to sorry, ale ja się pod tym chyba nie, nie wiem, podpiszę. Co, musimy z Piotrem jeszcze porozmawiać o tym.